mieszkańców. Nawet nie było żadnych tablic informujących o tym, że teren jest zamknięty, że tam nie można nawet wejść nawet na, na lodzie na przykład, ale wiem, że tam ludzie wchodzili na ten lód, trochę, trochę nie, nie było to potrzebne. Samo ujęcie wody jest po drugiej stronie tego stawu, czyli tam, gdzie no, normalne, letnie, czy tam wiosenne e, miesiące, nikt tam po prostu nie, nie jest w stanie się przedostać na drugą stronę, bez jakiegoś pontonu czy kajaku. Ten teren jest e, od dawna chroniony przez ochronę, która jest wynajmowana przez, przez akwanet, więc e, nawet jeżeli ktoś by tam się dostał, to i tak jest e, w tej chwili e, Były od razu po prostu zatrzymane. Po prostu żeby zrobić ten płot po prostu po drugiej stronie, co było bardziej logiczne, czyli zostawić tak jak jest teren z jakimiś tam tablicami, że nie można się do tej wody zbliżać, znaczy można się zbliżać, a nie można jej przekroczyć, a płot byłby taki umiejętnie zrobiony po drugiej stronie i on by już zabezpieczał teren bezpośrednio przy tym ujęciu wody. Mamy też od 2015 roku obowiązujące rozporządzenie dyrektora RZGW w Poznaniu, które wyznaczało właśnie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody Dębina. Ówcześnie Rzeczywiście wydawało się, że obowiązujące oznakowanie i opotowanie jest wystarczające, natomiast obecnie w znacznie zwiększonych rygorach, prowadzone tak jak mówiłem już wcześniej, analizy bezpieczeństwa, analizy ryzyka, związane z bardzo niespokojną sytuacją międzynarodową i bezpośrednim zagrożeniem, które również nas dotyczy i stanami alarmowymi obowiązującymi w całej Polsce, no, przeprowadziliśmy taki audyt jeszcze raz i tu nie pozostawia wątpliwości, że po prostu e, mieliśmy brakujące elementy e, tego wygrodzenia, które obecnie uzupełniamy. Co jest tak naprawdę Pana największym zarzutem wobec e, akwanetu w całej tej sytuacji? Przede wszystkim brak e, transparentności, brak komunikacji z obywatelami. Plus jest taki, że starali się to faktycznie zrobić bez użycia ciężkiego sprzętu, więc e, przynajmniej uszanowano to, że tam jest użytek ekologiczny, graniczy z tym, z tym terenem ak akwanetu, więc żadne drzewo z tego co nie ucierpiało. A temat ten pod lupę został wzięty przez AI. Pierwsze opóźnienie nowych wagonów dla PKP Intercity. Pojazdy budowane przez FPS Cegielski w Poznaniu kosztowały przewoźnika 4 miliardy 300 milionów złotych. Wagony wyjadą na to,